realpolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Dzisiaj zapraszam na podcast pod tytułem Marsz Niepodległości Tam. za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Cześć, witajcie moi kochani, witam was bardzo serdecznie Cieszę się, że znów jesteście ze mną i że słuchacie podcastu po polsku Cieszę się, że uczycie się polskiego Ostatnio zrobiłem podcast o Dniu Niepodległości Kiedy nagrywałem ten podcast Było to jeszcze przed Dniem Niepodległości No i oczywiście w czasie Dnia Niepodległości Niespodzianka, rozruby w Warszawie W waszych krajach na pewno Święto Niepodległości wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce Niestety Polska jest inna niż cały świat. Polska to dziwny kraj. Ostatnio co roku podczas Dnia Niepodległości mamy zadymę w Warszawie. Zadyma to inaczej mówiąc rozruchy, zamieszki, awantura, ok? No i oczywiście w tym roku również była zadyma. Chuligani. Podpalili budkę strażniczą przed ambasadą rosyjską. Zaatakowali bezdomnych ludzi w skłocie, czyli w miejscu, w którym ci ludzie żyli. Spalili również tęczę. Taką instalację na jednym z placów w Warszawie. Instalację, która wyglądała jak tęcza. Uroczyste obchody państwowe odbywają się na placu Piłsudskiego przed grobem nieznanego żołnierza o godzinie 12. Rozpoczynają się te obchody, przemawia tam prezydent polski, jest wojsko, wojsko oddaje salwy honorowe i to jest właśnie główna uroczystość, która zaczyna się w południe. Ale od kilku lat, od czterech lat odbywają się również tak zwane marsze niepodległości i są to manifestacje polegające na przemarszu ulicami Warszawy. Te manifestacje, ten marsz niepodległości jest organizowany przez środowiska nacjonalistyczne i zawsze na tym marszu dochodzi do burt, dochodzi do bujek, ponieważ y, udział w tym marszu biorą również y, tak zwani kibole. Kibole, czyli ludzie, którzy biją się na meczach piłkarskich, przychodzą na mecze piłkarskie i tam biją się z policją biją się między sobą to są właśnie kibole to nie są kibice kibic to ten, który przychodzi i ogląda mecz dla przyjemności ogląda dlatego, że kibicuje jakieś drużynie a kibol przychodzi na mecz po to żeby bić się z innymi bić się z policją i właśnie kibole co roku doprowadzają do w zasadzie bitwy na ulicach Warszawy. Do Warszawy przyjeżdżają kibole z całej Polski. Umawiają się i, i spotykają właśnie na tym Marszu Niepodległości. Ten marsz obchodzony jest już od 2010 roku i jest on Organizowany przez środowiska nacjonalistyczne, narodowościowe. I co roku, od roku 2010, na tym marszu odbywają się różne awantury, bójki i tak Pamiętam, że dwa lata temu... Na ten marsz przybyli niemieccy anarchiści. Doszło do dosyć dużych rozruchów. Było rannych 40 policjantów. Straty w mieście oszacowano na 70 tysięcy złotych. Policja zatrzymała wtedy około 200 osób, w tym około 90 niemieckich anarchistów. I tak co roku w czasie tego marszu odbywają się bójki i burdy niestety już od czterech lat nikt nie jest w stanie nad tym zapanować ani organizatorzy tych marszy ani policja i co roku dochodzi do wojny, do walki w tym roku Kibole zniszczyli między innymi budkę strażniczą przed ambasadą rosyjską. Zaraz po rozpoczęciu manifestacji doszło już do pierwszej burdy, do pierwszej awantury. Kilkaset osób odłączyło się od samego głównego marszu i weszło na jedną z bocznych uliczek gdzie znajdują się tak zwane składy, czyli miejsca gdzie mieszkają biedni ludzie gdzie mieszkają bezdomni ludzie te składy zostały obrzucone butelkami, kamieniami i tam właśnie pierwszy raz interweniowała policja Potem doszło jeszcze do podpalenia tęczy na jednym z placów w Warszawie. Jak pewnie wiecie, tęcza to symbol gejów, symbol homoseksualistów i, ta ten, i tęcza również została spalona. A oprócz tego Spalona została budka wartownicza przy ambasadzie rosyjskiej w Warszawie. Do sieci trafia coraz więcej filmików. Ludzie e, wrzucili na YouTube mnóstwo filmików. Można tam zobaczyć, jak była podpalona właśnie ta kolorowa tęcza. Podobno ta tęcza. Kosztowała 70 tysięcy złotych, ale prezydent Warszawy zapowiedziała, że ta instalacja będzie jeszcze raz odbudowana, ponieważ w tamtym roku też ta tęcza była spalona. Powiem wam jeszcze, że doszło również do rzeczy niespotykanej, ponieważ strażacy, którzy gasili tę tęczę zostali również zaatakowani kamieniami nigdy jeszcze do tej pory nie słyszałem żeby strażacy byli kiedykolwiek zaatakowani przez ludzi było to pierwszy raz także powiem wam, że naprawdę bardzo bardzo nieprzyjemnie mi się robi, kiedy myślę na ten temat kiedy myślę o tym marszu niepodległości i o tym, co tam się stało. Dzisiaj oczywiście organizatorzy potępiają te burdy i yy, jak mówią pijackie ekscesy. Ludzie, którzy tam byli, yy, byli po prostu pijani. Także organizatorzy potępiają to i nie przyznają się oczywiście do tego, że to jest ich wina. To wszystko, co dziś mogę wam powiedzieć na temat tego marszu niepodległości, na temat tych rozruchów, yy, sam niewiele więcej wiem. Myślę, że tu nie trzeba dużo tłumaczeń, po prostu yy, ludzie pijani, i chuligani, ludzie, którzy uwielbiają rozruby, bijatyki, wzięli w tym udział i nie ma co nad tym się specjalnie rozwodzić. Przykre jest jedynie to, że policja nie jest w stanie... Temu zapobiec, że nikt tak naprawdę nie wie, co można zrobić, żeby do takich rozruchów, do takich biatyk, do niszczenia, palenia nie dochodziło. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. Mam nadzieję, że takich bijatyk już nie zobaczymy. Cóż, to wszystko na dzisiaj. Jeśli macie jakieś komentarze Piszcie, chętnie je przeczytam Jeśli macie jakieś pytania e, Również piszcie Z przyjemnością Odpowiem na wszystkie wasze pytania Jak zawsze Czekam na wasze komentarze Trzymajcie się Do usłyszenia następnym razem Jak zawsze mówił do was Piotr Cześć, pa, pa. To był podcast Real Polish po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl